założenie Zielonego Kampusu. Mówi prowadzący wydarzenie dr Łukasz Kalupa. Uczestnicy będą mogli też przyjrzeć się trwającym inwestycjom. Będziemy starali się pokazać kilka z takich inwestycji. Między innymi przy aktualnie remontowanym boisku do hokeja na trawie. Tam robimy duży zbiornik retencyjny, 160 m3, połączony jeszcze z dachem hali sportowej, gdzie będziemy odzyskiwać też tą deszczówkę. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma być również okazją do wymiany opinii i zadawania pytań. Spacer rozpocznie się przy Centrum Wykładowym o godzinie 13 i potrwa dwie godziny pod z linkiem do zapisów dostępny jest na stronie Politechniki. I to już wszystko w tym serwisie. Na następny zapraszam za niecałą godzinę. Aferanek. Najlepsza pobudka w Poznaniu. PKP działa. I tutaj stawiamy kropkę. Właśnie stała się rzecz niesamowita, albowiem moja autonomiczna realizatorka Daria stwierdziła, że po słowach stawiamy kropkę, że wyłączenie mi mikrofonu będzie najlepsze. I teraz wyszło, że, że ja się nabijam z Polskiej Kolei państwowych, z Grupy polskie Kolei Państwowej, z Grupy PKP, no już dobra, a broń Boże! Ja jestem wiel... Nie, tak serio, ja jestem wielkim fanem kolei Jest to co prawda trochę syndrom sztokholmski Ale fakt faktem jest taki, że podróżowanie koleją jest ekologiczne, zdrowe Daje więcej możliwości wypoczynku i, i w ogóle Podróżujcie koleją, jeżeli tylko i wyłącznie macie taką możliwość A jak widać, nawet i poszliśmy po rozum do głowy Ponieważ coraz więcej torów zbudowanych przez Niemców A zlikwidowanych przez trzecią RP Jest odbudowywanych chociażby trasa przez Poznania do Naku przez Wągrowiec i Gołańcz Żeby nie było, Daria też nie narzeka Nie, nie wiem, czy mi nie wyłączy mikrofonu, Więc będę się spieszył teraz 21 dzień kwietnia, mamy dziś Światowy Dzień Kreatywności i Innowacji A także rocznicę założenia Rzymu, czyli Parilia Anselm, Konrada, Dobrosułka Mają dzisiaj imieninę Apoloniusz, Anastazy, Żelisława, Polina, Felix i Konrad Czy Felix Dzierżyński dzisiaj miał imieninę? To jest pytanie, które trzeba zadać historykom Więc pytam, Edgarze Edgar odpowiada Nie wiem Jeżeli chodzi y, o to, że mamy godzinę ósmą To mamy także czas na żenujące powiedzenie prowadzącego Uwaga, uwaga Dzisiaj są dwa e, <śmiech> Pierwsze Wróżą pogodną jesień Ciepłe deszcze w kwiecień Dzisiaj ani deszczu Więc y, no nie będzie to ciepła jesień Drodzy słuchacze Nie, nie będzie to pogodna jesień Fajnie już w kwietniu wiedzieć jaka będzie jesień No i drugie <śmiech> Także nieaktualne, ale posłuchajcie Śnieg w kwietniu Goi rolę, hamuje niedolę. Marzenia większe niż granice miasta. Tu, gdzie opinia to jest informacja, gdzie w miejscu trzyma nas mentalna kalka, a sprawia w ruch jedynie. Wychodzisz z handry, nowe otwarcie. One woman army, totalny aspekt. Wyruszasz w podróż, bo serca odruch, jak wiatru podmuch. Zmienia spraw, obrót. Hipnotyzuje cię wielkomiejski zgiełk Wciąga w tornado wielkomiejski pęd Angażujesz w to swój cały miasteczkowy You make it look so effortless Masz plan B i C i D i T D Omijasz wszystkim zasadom wbrew Ktoś tam ci wróży już, łabędzi śpiew Dziw się ja jestem na miejsca Się z łóżka. Kiedy pospać byś chciał, Miasta pust, nie pozwala wrzucić mi na luz A ja lubię robić rzeczy, kiedy czuję luz Wolny duch, ale nie pójdę na skrót Moja droga do maratonu, wam swoim stawom Start był dobry dla nas, prawo Brawo, rowo, idziemy po swoje, moro spody Chociaż nie jesteśmy soderz To na misję wychodzimy ciągle Studio, praca, do mnie koncert W lepiej w suchym niż na mrozie Jasna sprawa, było lepiej, było gorzej Wiem skąd jestem, pamiętam te miejsca Których ciężar tak jak presja Sądził we mnie ku zwycięstwa Wiem skąd ile, ile przeszła Wiem skąd jestem, wiem skąd jestem Mam, Wiem do te miejsca, Mam, wiem do miejsca Gdyby ciężar tak jak presja Sądził we mnie ku Wiem skąd wiem, ile, skąd wiem skąd idę, ile przeszła Wiem co robię, to Gonic i córy na zegarach 6 minut po godzinie 8 i wiem doskonale co robię, kiedy na 6 minut po 8 przechodzę do tego punktu programu. Pani Aga Kiepuszewska, która zaprezentowała nam album Cisza Wszystkich Łąk, będzie bohaterką tegoż punktu programu, czyli płyty tygodnia właśnie. Gdzie znikają kobiety artystki, kiedy stają się matkami? To jest pytanie, które stawiane jest przez artystkę. Aga w czasie, w tym czasie właśnie, kiedy została matką, napisała materiał na kolejną, już trzecią płytę. Cisza Wszystkich Łąk, bardzo kojący album, bardzo taki delikatny, musimy przyznać. My z Darią, moim realizatorem, Autorką, wybraliśmy taki najżywszy utwór, nie będę ukrywał, nie będziemy ukrywać, przepraszam, bo nie mówię tutaj teraz tylko za siebie, a jest to jeden z sześciu utworów, które znajdziemy właśnie na krążku, który stał się płytą tygodnia. Peaceful Night, i to na dodatek utwór numer 6, czyli zamykuj, zamykającym, będzie otwierał nasze dzisiejsze spotkanie z tą artystką, paniago Antena jest pani. When night comes and covers daily rhythms, I sit on a soap, sensing the nightfall makes me blend things even up in my mind. How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 Autopromocja! Radio afera dziewięćdziesiąt osiem i sześćdziesiątych megaherca. Tylko jedno życie mam, nie dwa jak gra. Zmian. Ma u nas, w nas nie możesz zasnąć, zupełnie jak ja Blady wschód, brudny wód I kilka dziur na drodze do gwiazd Proszę powiedz mi, że warto dalej pójść Ogoda mówi mi, że będzie trochę... Chór. Na Wiem, że mnie, znowu mnie, nie ma przy Tobie Daleko nad Bałtyk mam, blisko nad Odrę oczy spokojne, bo pięknie zachodzi słońce Esy, floresy na niebie ja włączę I wątpię jak każdy na co dzień Proszę powiedz mi, że KONIEC stop, dokładnie, stop, biały falochron już zakończył swoją przygodę na naszej antenie, przynajmniej jeżeli chodzi o ten moment programu, 14 minut po godzinie i piękne słońce i niska temperatura, to znajdziemy na dworze nie będzie dzisiaj padać, ciśnienie całkiem sympatyczne, gdybym mnie ja był bardziej wyspany to też by było fajnie i gdybyśmy wszyscy nie byli tacy smarkaci pociągający to tak także może by było wtedy milej, ale nie możemy narzekać, nie będziemy narzekać, nie będziemy marudzić jest aferanek w Radio Afera, jest w ogóle jakieś takie nastawienie, że już zaraz wakacje Wiecie już, jak człowiek pierwszy raz wróci do domu, kiedy ćwierkają ptaszki i kiedy słońce świeci po imprezie, to już wie, że, że to idzie lato i już będzie dobrze. Wrazem yy, do tego stopu, bo to nie chodzi wcale o to, że my was zatrzymujemy, tylko stop to jest najnowszy singiel od kolejnej bohaterki naszego festiwalowego studia podczas Next Festum. Artystki, którą można było zobaczyć i usłyszeć w Poznaniu w ostatni weekend w ramach tegoż właśnie festiwalu. Weronika Drybs, która łączy z jednej strony taki wrażliwy pop, z drugiej strony Alternatywę. Czy coś dzisiaj nie jest alternatywą? To jest w ogóle temat dla magazynu reporterów Radia mi się wydaje. Muzyka pełna subtelności, wrażliwości, jak sama o tym mówi, ale wszystko wyrażone jest w prostych, acz dosadnych słowach. I o takie opisy ja nic nie robiłem, drodzy słuchacze. Weronika Drybs to ta artystka na naszej antenie, utwór stopy i tak jak mówiłem, nie zatrzymujemy się, biegniemy. Miłość jakoś tak nieładnie. Nam się z rąk Jak to zatrzymać Ja powiem stop Po drodze kupię mój dom mm. I wciąż Zapominam jak Brzmiał jej głos stąd teraz we mnie ta złość Da świat ja czuję to kucie lat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 Przynęta, kulturalna. Ona ma oczy Betty Davis, a właściwie chciałaby mieć, bo w jakiś sposób opisuje to fabułę filmu Wszystko o Ewie. Tytułowa Ewa zamiast być Ewą, wolałaby być Margo, która jest ulubienicą Broadwayu wszystkich widzów i wszystkich widzek, w tym oczywiście jest ulubienicą Ewy. Ewa to człowiek czynu, więc wkręca się do bliskiego towarzystwa Margo. Na początku zostaje jej asystentką, później zostaje jej dublerką, a na końcu nie powiem teraz to już musisz zobaczyć sens wszystko o Awie w Kinie Muza. Sens odbywa się w ramach cyklu Siła Spojrzenia Betty Davis. Kinomuza, godzina 20. Nie wiem, kiedy ostatnim razem wysyłałeś list, słuchaczu lub słuchaczko, ale możesz jakiś dostać. I to muzyczny, jazzowy, opowiadający o stracie idola, Michaela Jacksona i Prince'a. Letters from a Black Widow to album muzyczny Judith Hill, w którym artystka mierzy się z wcześniej wspomnianą stratą, a zmierzy się z nią jeszcze raz, na żywo śpiewająco na scenie klubu muzycznego Blue Note. Koncert Judith Hill odbywa się w ramach cyklu Jazz Around Presents pod szyldem Jazz Around Festival. Pluną od godzina 20. Być albo nie być. W teatrze. Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad odpowiedzią, to odpowiedź brzmi być. Być najlepiej w Teatrze Polskim na spektaklu Very, Very Hamlet w reżyserii Dominiki Knapik. A trochę już tych Hamletów było, co? Hamleta napisał Wielki Szekspir, Hamleta ekranizowali wielcy reżyserzy, grali wielcy aktorzy i... emu pracownicy zakładu pogrzebowego, to akurat w Teatrze Polskim. Bo spektakl Very, Very Hamlet to funeralna petarda, kompulsywny remix, absurdalny humor i groteskowa forma. Więc jeśli jesteś very, very ciekawy albo very, very spragniona spektaklu teatralnego, zobacz Very, Very Hamlet. Teatr Polski, godzina 19. Aferanek Myśli drążą głowę w głowie, topie się, Nie ufam ludziom, co... Oisterboi, dotykanie Oisterboi, czyli nasz bardzo dobry znajomy, Niegdyś z Sunday, obecnie jego solowa kariera pięknie się rozwija, no i jeden z lepszych realizatorów i producentów, jeżeli chodzi o Poznań, a sądzę, że już niedługo, nie tylko o Poznaniu będę mógł mówić. Z kolei w Poznaniu, już w najbliższy piątek, zaprezentują się dwa zespoły w klubie Dwa Progi. Nie, przepraszam, w Tamie, w Tamie, skąd te dwa progi mi się wzięły? Boa, to oni wracają do Polski, to oni nagrali przebój duwet i to w wiele, wiele lat temu, no i ostatnio stał się wiralem na TikToku, i, no i stwierdzili, dobra, do, wracamy. A ci, którzy pamiętają taki japoński serial, anime Serial Experiments Lane, to właśnie w nim ten utwór można było usłyszeć. Nie, Daria, nie zdążymy teraz już nie zagrać, później sobie przygotujemy i wam zagramy, o co dokładnie chodzi. Muzyka, no to takie z jednej strony indie rock, z drugiej strony dream pop i to wszystko takie bardzo melodyjne, wrócili w naprawdę wielkim stylu i wyprzedali koncerty w Londynie, Los Angeles, Nowym Jorku, jak będzie w Poznaniu, będziecie mogli się przekonać dzięki Radiu Afera, albowiem do wygrania wejściówkę na tenże koncert, który w Poznańskiej Tamie w najbliższy czwartek. 7148 Afera, wasze imię i nazwisko. I poproszę was o kreatywne pomysły na to, jak powinna wyglądać najlepsza kanapka na świecie. Połączymy tutaj koncepcję Dari koncepcję moją i coś z tego wyjdzie jeszcze całkiem niezłego. 7148 koszt wiadomości złotówka i 23 groszy, a można powiedzieć, że zespół BOA, których supportować będzie Francis of Delirium, no to ten pierwszy zespół jakby powstał z popiołów. A jak z popiołów, to Kuką, Sariusz, soku DJ Dex, proszę bardzo, panowie, antena jest wasza. So, so. Aha. To DJ Dex, mixtape 8 Serious, cook on so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 A przejść przez ten by dojść do domu Samemu znaleźć chce, zamiast się poufać komuś Robisz to dla siebie, nie na pokaz, oj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 a przejść przez ten sygmy, dość do domu Samemu znaleźć cel, zamiast się poufać komuś I robić to dla siebie, nie na pokaz, i ziomuś Kukon, Sariusz, wstaliśmy z popiołów Ja! Yeah. Słuchajcie, mam taką propozycję, że z okazji kolejnych, kolejnego odcinku Czechtencji no, będę musiał wytoczyć wam proces. Prosim chranolki. Kto ma sadlo, to mu snadno. Tencie, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30. Z tej strony Jagoda, co po czesku znaczy truskawka I mieszkając w Pradze prowadzę ważne dochodzenie Ile przez powiedzonka i cytaty dowiemy się o mentalności Czechów I dziś zajmiemy się osobą, którą odwiedzając Pragę napotyka się dosłownie na każdym kroku Nie trudno natknąć się na jego pomnik albo tabliczkę z podpisem Tu tworzył, tu mieszkał, tu się urodził Już nie wspominając w ogóle o kubkach, pocztówkach, suwenirach, magnesach Sama się przyznam, że nawet w naszym pokoju mamy plakat z jego symboliczną grafiką czy domyślacie się, kim jest ta ikona Pragi? Oczywiście, mowa o Francu Kawca. I zajmiemy się dziś cytatem Kawki o Pradze, który wyjątkowo przypadł mi do gustu. Po czesku brzmi on Praha ne pusti, ta chlematyczka ma drapy. Czego polskim odpowiednikiem jest Praga Cię nie puści. Ta matka ma pazury. Więc może od początku. Kim był Kawka i skąd pochodzi ten cytat? Oczywiście nie da się zgłębić Kawki w 5 minut. Są ludzie, którzy specjalizują się całe życie w badaniach nad jego twórczością, więc pozwólcie, że z grubsza tylko przybliżę Wam temat. Franz Kawka był urodzonym w Pradze w 1883 roku żydowskim pisarzem, ale tworzył po niemiecku. I już tutaj jest coś ciekawego, bo Kawka był człowiekiem bez ziemi. Ani Niemcy nie uważali go za swojego, ani Czesi. Żydzi wtedy mówili w a on pisał po niemiecku, więc też nie rozumieli jego twórczości. Przez to całe życie czuł się trochę obcy. To jest coś, co też czuć w jego twórczości. A jeśli chodzi o cytat... Pochodzi on z listu do Oskara Polaka z 1902 roku i napisał w nim tak. Praga cię nie puści. Ani ciebie, ani mnie. Ta matka ma pazury. Trzeba się do tego dostosować, albo musielibyśmy ją podpalić z dwóch stron. Pod radem i pod Hradczanami. Może wtedy udałoby nam się uciec. Więc dosyć dramatycznie. Co jest też uderzające w tym cytacie, to to, że on nie pisze, że kocha Pragę. Pisze, że Praga go więzi, czyli nawet jeśli jest to matka, to nie jest to matka kochająca, ale właśnie bardzo zaborcza. I jest to takie trochę w wkawkowskie. Jak za chwilę się przekonacie. Bo to, co wyróżnia twórczość Kawki, bardzo obrazowo przedstawiła nam przewodniczka, gdy staliśmy pod jednym z jego pomników. Powiedziała, że przed Kawką historię opowiadało się według pewnego schematu. Bohater zaczynał raczej w dobrej sytuacji, później gdzieś w środku następował straszny kryzys, a na koniec wszystko się rozwiązywało. Bohater wychodził z jakąś nową umiejętnością czy lekcją na przyszłość. Czyli gdyby przedstawić to obrazowo na wykresie, to byłaby to uśmiechnięta parabola. Jednak Kawka zupełnie zburzył ten schemat i zaczął opowiadać historię w sposób, gdzie zaczynało się źle, potem było gorzej, a na samym końcu to już w ogóle tragicznie, a najczęściej to najlepiej jakby bohater umarł. Mogę Wam podać kilka przykładów, na przykład metamorfoza, gdy bohater pewnego dnia budzi się przemieniony w potwornego, dużego robaka. Czy głodomór, to jest dzieło artyście, który zamyka się w klatce i w ramach występu artystycznego zaczyna głodować, a potem dociera do niego, że właściwie to dzieło nie ma sensu i nic nie przekazuje. Czy też najsławniejszy proces, w którym Józef K. dowiaduje się, że jest skazany za nieokreślone przestępstwo i próbuje udowodnić swoją niewinność i dowiedzieć się, o co właściwie chodzi. I wszystkie te książki są mroczne, nie mają dobrych zakończeń, żadnej sprawiedliwości. Bohaterowie są zupełnie zagubieni w systemie, którego nie rozumieją, nic nie mogą zrobić. Ciekawe jest też to, że te dzieła w ogóle nie były znane za y, życia Kawki i dopiero po śmierci zdobył Sławę. A w jaki sposób? On w ogóle nie chciał, żeby jego dzieła były publikowane. Za swojego życia spalił 90% swojej twórczości, bo był taki z tego powodu niezadowolony. Polecił też swojemu przyjacielowi, Maxowi Brodowi, żeby spalił wszystko, co zostało. Jego przyjaciel nie uszanował woli kawki i dzięki niemu znamy dziś takie dzieła jak właśnie proces, zamek czy metamorfoza. I to jest taki dylemat, który też mnie zastanawia, czy miał prawo to zrobić i co wy byście zrobili na jego miejscu? Czy lepiej uszanować wolę przyjaciela, czy ocalić coś naprawdę wartościowego dla świata? Ciężko tutaj o dobrą odpowiedź. Chciałam podzielić się z wami, myślę o procesie. Na koniec procesu jest taka ikoniczna scena w katedrze. Tak czytałam, że wiele wskazuje na to, że może to być katedra św. Wita. To jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych Punktów Pragi. To, to taka wielka katedra na Hradczanach na zamku. Stojąca na wzgórzu, więc zupełnie zewsząd z Pragi ją będzie widać. I niedawno mieliśmy okazję być w środku. Doszłam do wniosku, że tak, jak wcześniej tę scenę w katedrze z procesu sobie wyobrażałam, nie wiem, czemu w poznańskiej farze to tak, ta katedra jeszcze doskonale tutaj pasuje. Kiedyś zwiedzaliśmy ją w środku, znalazłam też taki cytat na ścianie. Praga matką miast. Czyli faktycznie jest to kolejne określenie Pragi. Poza złotym miastem, i miastem wiesz jest ona też matką miast. I nazywanie jej w ten sposób to jest coś w tym stylu, jak. Kawka to widział, jako matkę tylko może trochę negatywną matkę Przechodząc jednak do końca, chciałabym zwrócić uwagę na to, jak trafna była diagnoza Kawki ta matka go nie wypuści bo nawet dziś, prawie 102 lata po jego śmierci Praga nie chce o nim zapomnieć i nie wygląda jakby w ogóle kiedykolwiek miała nadal wszędzie spotyka się tu na każdym kroku, na tablicach pamiątkowych, posągach plakatach, mimo, że gdyby pewnie wola Kawki została uszanowana, to nikt nigdy by o nim nie usłyszał Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszej audycji życzę wam smacznej Kawki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 Smutne piosenki w każdy wtorek o 21.00 w Radio Afera. Smutne piosenki. Szampan MP3. Twój ulubiony plik dźwiękowy. W środę o 20.00. Zaprasza zespół Niemoc. Autopromocja. Aferanek najlepszy z wielu pobudek. Passing time, it's not a sign that the embers of passion are dying My bones burn, and the brain is controlling Knows that the soul is petroleum, that's how it goes Uwaga, kolejne ogłoszenie od Donalda Trumpa. Uwaga. Donald Trump w spotkaniu z młodymi konserwatystami Phoenix ogłosił, że niedługo ujawni dotychczasowe tajne dokumenty dotyczące nie, nie, wcale afera Epstein'a, tylko niezidentyfikowanych obiektów latających, czyli UFO i niewyjaśnionych zjawisk powietrznych. Trump przypomniał, ja tutaj cytuję, czekajcie, kogo ja cytuję dokładnie, bo teraz, żebym się nie wkopał, Rmfm 24, a także informacja pochodzi z Twittera, w telewizji Fox News. Dotychczas amerykański rząd zaprzeczał, że w ogóle tam cokolwiek, że tam coś latało, czy coś. Wielu Amerykanów i nie tylko Amerykanów, bo w naszym kraju chyba też coraz więcej jest tego typu osób wierzy w istnienie życia pozaziemskiego, a już w ogóle w to, że jeżeli istnieje, to się z nami kontaktuje. Swoją drogą, po co miałoby się z nami kontaktować, nie? Ale to już. Z przyjemnością informuję dzisiaj. Pomyślałem, że zostawię to dla tej publiczności, czyli dla młodych konserwatystów, bo jesteście trochę dziwni. Ten proces jest w toku i muszę przyznać, że... Ja cytuję prezydenta Trumpa teraz. Ten proces jest w toku i muszę przyznać, że znaleźliśmy wiele bardzo interesujących dokumentów, a pierwsze publikacje rozpoczną się bardzo, bardzo wkrótce. To będą... I teraz już koniec cytatu, ale wyobraźcie sobie, jakbym powiedział, i to będzie najlepsze ujawnienie. Nikt nie zrobił lepszego ujawnienia. To jest ujawnienie, które, na które zasługuje najlepszy kraj na świecie, Stany Zjednoczone Ameryki, którego ja jestem prezydentem. W domyśle najlepszym. Donald Trump ma to opublikować kiedy, nie wiadomo. Skończy się pewnie tak jak z wieloma jego publikacjami na, te na temat np. przykład afery Epstein'a, albo na temat tego, że mm, walczy o pokój na świecie e, albo, że chce Grenlandię, albo, że wiele innych rzeczy jeszcze <ścoughs> zrobi. Eee, tymczasem słuchacze, drodzy, wyciekły już podobno pierwsze informacje na temat publikacji na temat UFO. Donald Trump chce udowodnić, że UFO istnieje i ponoć ma pokazać swój akt urodzenia. Teraz kiedy mogę brać Wezmę wszystko oprócz jeńców bukiet honorowych salw.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 że bieg kiedy skinę wszyscy tańczą nim policzę znów do trzech zanim znowu pstryknę z palców na poduszkach z aksamitu wniosą tu pałac i koronę tron i berło czy mi ufasz w ciemność? zostaniesz ze mną, kiedy gwiazdy zbłędno? Nie chcę być tu sam. Czy mi ufasz w czy ze mną, czy zostaniesz ze mną?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 Przechodzimy do nowości muzycznej Będą do kości Bo kości zostały rzucone I to ma oczywiście związek z tym, że Dzisiaj mamy rocznicę założenia Rzymu Swoją drogą jest to zabawne, bo gdyby To nie Romulus, ale Remus Założyli Rzym to wtedy Rzym by się nazywał Rzem, bo byłoby Rema zamiast Roma. Tak przynajmniej by wychodziło z zasad języka łacińskiego i pozdrawiamy oczywiście wszystkich tych, którzy używają właśnie tegoż języka, bo wiadomo, język łacina martwy język zabijał kiedyś Sarmatów, dobija teraz mnie. Mniej więcej tak to szło. Dawid Tyszkowski, może nie z Rzymu, z Polski i Kości, jego najnowszy singiel. I może już zaprzestańmy tej karuzeli śmiechu. moje Ściany minut do godziny dziewiątej. Zerknijmy sobie jeszcze raz do kalendarium, bo dzisiaj jest niezwykle ciekawym, nie będę ukrywał. Wrznijmy dzisiaj rocznica założenia Rzymu. Henryk VIII królem. Ten Henryk VIII, który wziął się pokłócił z papieżem, bo papież mu się nie zgodził na rozwód i w końcu wziął ekskomunikował króla. Król wtedy powiedział to jak ty mnie ekskomunikujesz, to ja się eksmituję z kościoła i razem z całą Anglią. I w ten oto sposób w wyniku aktu supremacji, który został ogłoszony niedługo później, zostało stwierdzone, że odtąd to król, a nie papież jest głową Angielskiego Kościoła. Swoją drogą, jak już mówimy o głowach i Henryku VIII, to jego żony jakoś traciły głowę. I to nie tylko dla niego, ale w ogóle traciły głowę. W 1519 z kolei roku Hernán Cortés założył na wybrzeżu Meksyku pierwszą hiszpańską osadę, którą nazwał Veracruz. Ten konkwistador później wziął i podbił tak naprawdę cały Meksyk, pokonując Imperium Azteków, a udało mu się to zrobić w przeciągu pięciu lat. Na czele oddziału liczącego około 500 ludzi. Oczywiście nie tylko dlatego, bo on stosował zasadę dzieli rządź, et impera i znowu ten Rzym. I wykorzystywał to, że ludność podbitych plemion nienawidziła Azteków. No i tak się udało, że cały Meksyk został przez niego i jego ekipę przez 5 lat opanowanym. Zerknijmy sobie szybko do kalendarium muzycznego, jak już jesteśmy przy tych datach wszelakich. Dokładnie 5 lat temu miała miejsce premiera, singla, który pokazał, którego pokazał mi Artur Rawicz, który Wy doskonale znacie z naszej anteny, i muszę przyznać, że narobił sporo zamieszania na polskiej scenie. To Waluś, Kraksa kryzys. I uśmiechnijcie się z Chelsea. Pytam, jeszcze nie temat, ale przecież się nie fale. Z mijaniem prawdy pójdę, mam talent Kto mnie pyta, czy ja, to ja Otwiera sukę, ta moja wójta gra Uśmiech szeroki, jak uśmiech Chelsea Być mi proponuje, łychę plus Pepsi Moje życie jest mocno po nim Miał to, zamieniłem skałę Na kraków i masz, żeby pić, tak samo jak i dare żeby pić jest cały czas. akurat Walusiowi nie możemy zarzucić, żeby złą muzykę tworzył, albowiem no już kolejne płyty pokazują, że jego pozycja na polskim rynku jest bardzo, ale to bardzo ugruntowana. Pięć lat temu ukazał się singiel Uśmiech Chelsea i z kolei już niedługo, bo za trzy dni, w najbliższy piątek, będziecie mogli wy wybrać się do poznańskiej tamy, tam tamboa, a także e, Francis of Delirium. Jeżeli kojarzycie ten e, szlagier z sprzed już prawie 30 lat, to na pewno kojarzycie Brytyjczyków, e, którzy gdzieś tam takie altrokowe granie łączą z niezwykłą ekspresją i kompozycje ichniejsze na pewno spowodują, że w tamie będziecie będzie wam troszeczkę nóżka podskakiwać. Możecie wy się wybrać dzięki Radio Afera. Wysyłajcie sms pod numer 7148. W treści wpisujcie Afera, wasze imię i nazwisko i wasz pomysł taki wiecie bardzo yy, kreatywny na to jak przygotować najlepszą kanapkę na świecie. 7148, koszt wiadomości złotówka i 23 grosze. Na zgłoszenia czekamy jeszcze przez godzinę i 6 minut, a 6 minut pozostaje do 9.00. Ale się zagadaliśmy Olga. To w takim razie już teraz nie będziemy rozmawiać, tylko będziemy prezentować serwis informacyjny. 3 minuty do 9. Olga Grumowicz, zapraszam. Kolejne zatrzymania w Aferze Zarządu Dróg Miejskich. CBA na polecenie proku prokuratura mazowieckiego wydziału Zamiejscowego miejscowego departamentu do spraw przestępczości zorganizowanej korupcji prokuratury krajowej w Warszawie, zatrzymało kolejnych 11 osób, którym przedstawiono zarzuty korupcji. Podejrzani to przedstawiciele firm deweloperskich i projektowych oraz główny specjalista Biura Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta przedstawił podejrzanym zarzuty, które dotyczą wręczenia w latach 2023-2025 Naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w uznaniu korzyści majątkowe o łącznej wartości, jak wynika z ustaleń śledztwa, 400 tysięcy złotych. Mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska. Działania korupcyjne. To korzyści majątkowe, które miały na celu ułatwienie realizacji inwestycji budowlanych na terenie Poznania, w szczególności w zakresie uzyskiwania wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń administracyjnych. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Do tej pory zarzuty usłyszało łącznie 20 osób. Co słychać w Twojej okolicy? Sprawdzisz na 98,6. Żołnierze wojsk terytorialnych pomogą zabezpieczać infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną. Aquanet podpisał porozumienie z 12 Wielkopolską Brygadą, Brygadą Wojsk Terytorialnych, w ramach którego żołnierze będą regularnie odbywać ćwiczenia z pracownikami spółki i zapoznają się ze specyfiką jej obiektów. Celem działań jest wypracowanie procedur umożliwiających szybkie i skuteczne reagowanie, tak aby w sytuacjach kryzysowych, np. podczas powodzi, zapewnić jak największą ciągłość dostaw wody i odbioru ścieków. Koniec etapu projektowego rozbudowy drogi krajowej i numer 25. Wczoraj do wojewody wielkopolskiego złożono wniosek o wydanie decyzji w sprawie inwestycji na ponad 6-kilometrowym odcinku do Biskupic ołobocznych do Ostrowa Wielkopolskiego. W ramach budowy nowej dwupasmówki powstaną także dwa węzły, Fabianowie i Czekanowie. Decyzja wojewody pozwoli rozpocząć pracę w terenie. Inwestycja ma zostać ukończona do 2029 roku. Wydarzenia wystawy premiery. Śmierć awatara. To tytuł nowej wystawy Mateusza Janika, która prezentuje wyniki projektu badawczego, skupionego wokół problematyki cyfrowej tożsamości po utracie dostępu do profilu w mediach